Rozdział dziesiąty. Czego nam teraz trzeba? Wiele lat temu zagrałam Setę w ekranizacji przejmującej powieści Toni Morrison Umiłowana. Setę to była niewolnica nawiedzana przez ducha ukochanej córki, która zmarła koszmarną śmiercią. W filmie córka powraca do matki w ciele kalakiego dziecka, które Setę przygarnia. Ich losy się splatają, a kobieta do końca życia pokutuje, opiekując się umiłowaną. Pewnego dnia filmowaliśmy scenę, w której Setę miała opatulać umiłowaną w łóżku. Jedyną instrukcją, jaką dostałam od reżysera Jonathana Dema, było: Dobra, teraz ją opatul. Podeszłam więc do każdego z narożników łóżka, ułożyłam pieczołowicie koc i wcisnęłam go pod materac. Cięcie! zawołał Jonathan z za kamery. Opra, ty jej nie opatulasz. Powtórzyłam cały proces z większym oddaniem, wsuwając każdy z rogów koca pod materac. Cięcie! Jonathan podszedł do mnie. Co ty robisz? Opatulam ją. Czułam, jak narasta we mnie mieszanina strachu i zażenowania, ale nie wiedziałam, dlaczego. Ścielesz łóżko, odparł, a nie opatulasz w nim córkę. W tamtej chwili coś we mnie zaskoczyło, głęboko we mnie. Wpatrywałam się w Jonathana. Nie wiem, co to znaczy, powiedziałam cicho. Nie wiem, jak to się robi. Nareszcie oboje zrozumieliśmy, o co chodziło. Jonathan spokojnie nauczył mnie, jak obejść posłanie córki, czule otulając ją kocem. Kiedy przesuwaliśmy się razem dookoła łóżka, zalała mnie fala żalu. Nie przypominam sobie, żeby mnie kiedykolwiek ktoś opatulał. Nigdy nie czułam, żeby ktoś układał na mnie koc z tego rodzaju kochającą intencją. Tak musi wyglądać miłość matki. Wiele lat później siedziałam w kuchni mojej przyjaciółki urani z jej córeczką Kylie. Urania zapytała Kylie, czy chciałaby coś zjeść. Tak, poproszę, odparła Kylie. Moja przyjaciółka podeszła więc do lodówki i wyjęła truskawki. Umyła je, sięgnęła po nóż i zaczęła je nacinać. Widać było, że robiła to już wiele razy wcześniej. Gdy nóż się przesuwał dookoła owocu, wyłaniał się kształt delikatnej róży. Róża z truskawki, zachwycałam się. Urania ostrożnie ułożyła piękne owoce na talerzu i podała je córce. Kiedy na to patrzyłam, moje oczy wypełniły się łzami. Czułość, z którą to zrobiła, rozdzierała mi duszę. I znów powiedziałam do siebie, tak musi wyglądać miłość matki. Moja relacja z matką była skomplikowana. Wspomniałam już wcześniej, że wczesne dzieciństwo pierwszych sześć lat spędziłam u babci. Nie pamiętam mojej matki z tego okresu. Kiedy babcia zachorowała, nagle wylądowałam u matki w Milwaukee. Nie był to radosny powrót dziecka do mamy. Czułam, że nie jestem mile widziana. Tej nocy, kiedy pojawiłam się w Milwaukee, pani Miller, u której mieszkała moja matka, rzuciła na mnie okiem i powiedziała – będzie musiała spać na ganku. Pani Miller miała jasną skórę. Mogłaby nieomal uchodzić za białą i nie zamierzała mieć w domu ciemnego dzieciaka z głową w kołtunach. – W porządku – odparła moja matka. Nigdy wcześniej nie spałam w innym miejscu niż łóżko mojej babci. Na zabudowanym ganku słyszałam hałas z ulicy. Kiedy patrzyłam, jak moja matka zamyka drzwi domu, żeby pójść do łóżka, gdzie myślałam, że będę spać, zalało mnie pełne przerażenia poczucie samotności, które doprowadziło mnie do łez. Wyobrażałam sobie, że porywa mnie stamtąd złodziej albo ktoś włamuje się przez okno i mnie dusi. W tej pierwszej nocy padłam na kolana i modliłam się do Boga, żeby zesłał anioły, by mnie chroniły. Kiedy obudziłam się rano, przerażenie minęło, ale brak poczucia bezpieczeństwa podczas snu pozostał ze mną na większą część życia. Uświadomiłam sobie wtedy coś, co wypełniło moją duszę. W wieku sześciu lat byłam sama i nikt poza Bogiem nie zamierzał o mnie dbać. Moje cierpienie i następujące po nim odkrycie przeistoczyły się w cykl, który się wiele razy powtórzył. Wierzę, że jest to najgłębsza istota mojej linii życia. Cierpienia, jakie przetrwałam w dzieciństwie, pozwoliły mi rozpoznać ból u innych i nie być na niego obojętna. Rozpoznaję u innych intensywne pragnienie potwierdzenia, jakiego sama pragnęłam jako dziecko. Tysiące ludzi miały odwagę podzielić się ze mną swoimi historiami, bo ich opowieść była moją opowieścią. Ich cierpienie było moim cierpieniem, ponieważ każde cierpienie jest takie samo. Jest tak wiele pięknych historii ludzi, którzy mówią, że udało im się przerwać błędne koło przemocy lub traumy w ich rodzinie. Czy to możliwe, by całkowicie zapobiec przekazaniu negatywnych lub toksycznych skutków takich doświadczeń? To ważne, by powiedzieć jasno, że większość ofiar przemocy nie znęca się później nad innymi. Jednak z innej strony bardzo rzadko takie osoby nie wykazują jakiejś formy zachowania przystosowawczego, które wpływa na to, jak sobie radzą z innymi. Nie musi to być patologia, ale na przykład sposób, w jaki tworzą i podtrzymują relacje. Mówiliśmy o tym wcześniej, przy okazji rozmowy o tym, dlaczego niektórzy ludzie wydają się dążyć do przemocowych relacji. Nasz mózg, nasz umysł pcha nas do znajomych wzorców, nawet kiedy są one negatywne. Ludzie powielają wcześniejsze schematy i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Często nasze otoczenie widzi to wyraźniej niż my. Owszem, lecz często prawdziwa zmiana nie nastąpi, dopóki sami nie dostrzeżemy swoich problemów. Już jako małe dziecko wiedziałam, że jeśli chcę sobie poradzić w życiu, muszę się sama o siebie zatroszczyć. Nie istniało żadne, jak to nazywasz, rusztowanie, które ktoś by dla mnie wcześniej zbudował. Ale w ciągu lat spotkałam bardzo wyjątkowych nauczycieli, którzy poświęcili czas na pielęgnowanie potencjału, jaki we mnie dostrzegli. I o tym właśnie mówiłeś. Wystarczy zaledwie garstka ludzi, którzy zobaczą Cię z nowej perspektywy i poświęcą Ci czas, by Ci pomóc. Moi nauczyciele nic nie wiedzieli o traumie. Czy dziś, kiedy niektórzy już mają potrzebną wiedzę, a wyniki Twojej przełomowej pracy trafiają do coraz większej grupy na całym świecie, masz nadzieję, że więcej osób będzie mogło wyzdrowieć? Mam więcej nadziei niż 20 lat temu. Poświęciłem większość swojej kariery próbom pomocy i lepszego zrozumienia dzieci, młodzieży i dorosłych po traumie. Największy przełom nastąpił wtedy, kiedy wreszcie mogliśmy przełożyć część skomplikowanej wiedzy neurobiologicznej na praktyczne modele pracy klinicznej. Model neurosekwencyjny pozwala nam stworzyć prawdopodobny obraz organizacji mózgu danej osoby. Z grubsza przypomina to inspekcję domu. Pytając o historię budowy domu, o to, co mu się przydarzyło, jesteśmy w stanie zlokalizować większość prawdopodobnych problemów. Jakie mogą być przewidywalne konsekwencje tego, że nie pozwolono zastygnąć betonowym fundamentom ani nie poprowadzono prawidłowo rur na piętro? Kiedy już znamy źródło problemu, możemy lepiej zrozumieć, jak naprawić budynek. W kolejności, która powiela oryginalną budowę domu, mózgu, wdrażamy plan odbudowy, odnowy. Mając na uwadze problematyczne obszary, możemy zapewniać doświadczenia, zarówno edukacyjne, jak i terapeutyczne, uruchamiające i przeorganizowujące układy, które doznały uszczerbku z powodu zaniedbań, trudności i traum. Mamy lepsze pojęcie o tym, jak wybierać i szeregować doświadczenia terapeutyczne. Lepsze pojęcie na temat tego, co i kiedy możemy zrobić, żeby pomóc. Jeszcze wiele nauki przed nami, ale jesteśmy nastawieni dość optymistycznie. Setki tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych z ponad 26 krajów skorzystało z naszych ośrodków klinicznych i edukacyjnych, które wykorzystują to narzędzie neurorozwojowe oraz wiedzę o traumie. Wróćmy na chwilę do Mike'a Rosmana. Kiedy wreszcie wprowadziliśmy podejście od dołu do góry, które pomogło wyregulować jego uwrażliwione przez traumę główne układy regulacji, to właśnie była wersja beta podejścia zgodnego z modelem neurosekwencyjnym, polegającego na zajmowaniu się problemami mózgu w odpowiedniej kolejności i skupianiu się na niższych sieciach przed przejściem do spraw umiejscowionych w wyższych obszarach. Jak mawiasz, regulacja, relacja, rozum. Pozwól, że przedstawię Ci jeszcze jeden, dodatkowy, nawet bardziej szczegółowy przykład tego, jak to działa. Około 20 lat temu poproszono nas o wizytę u Susan, siedmioletniej dziewczynki, którą adoptowano jako dwulatkę. Jej zachowanie przytłaczało opiekunów, nauczycieli, terapeutów. Kiedy Suzan adoptowano, nie mówiła i miała problemy ze snem, długie ataki furii, zagapiała się i samo okaleczała, na przykład drapiąc się po twarzy albo skubiąc skórę aż do krwi. Kiedy podrosła, w opiekę nad nią zaangażowani byli fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi, prywatni nauczyciele, dostępni całą dobę specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego pomocnicy nauczyciela w szkole, pediatrzy zajmujący się rozwojem, psycholodzy i psychiatrzy. Przez pięć lat zmieniano diagnozy i terapię, ale postępy były minimalne. Na wczesnym etapie życia Susan zaznała głębokich traum i doświadczała minimalnej bliskości w relacji. Fundamenty jej domu były bardzo kruche. Urodziła ją samotna matka która zmagała się z problemami psychicznymi. Ją samą odebrano rodzicom jako czterolatkę i całe dzieciństwo oraz okres dorastania spędziła w różnych rodzinach zastępczych. W wieku 18 lat wyrosła z systemu i była zdana na siebie. Natychmiast zaszła w ciążę, ale nie była w stanie zajmować się Suzan. Opieka społeczna przejęła pieczę nad czteromiesięczną dziewczynką, by ostatecznie odebrać matce prawa rodzicielskie. Suzan stała się podopieczną państwa. Tego rodzaju trauma międzypokoleniowa nie jest rzadkim zjawiskiem wśród dzieci z naszego systemu ochrony dziecka. Kiedy Suzan odebrano matce, na dwa miesiące trafiła do pogotowia opiekuńczego. Następnie przebywała kolejno w trzech rodzinach zastępczych, aż wreszcie trafiła do adopcji. Można sobie tylko wyobrazić jej obraz świata w zakresie bezpieczeństwa i wiarygodności dorosłych. Jej proces budowy domu raz za razem przerywano. Kable, rury i szkielet ucierpiały na skutek dwóch lat nieprzewidywalnych, niemożliwych do kontrolowania i silnych aktywacji jej mechanizmów reagowania na stres. Nie jest zaskoczeniem, że przejawiała klasyczne symptomy uwrażliwionej reakcji dysocjacji. Jej samookaleczenia, jak rozmawialiśmy już wcześniej, stanowiły próbę samoregulacji. W obliczu niemożliwego do uniknięcia cierpienia i stresu popadała w dysocjację, stąd chwile, gdy się zagapiała. Ale element mobilizacji w jej reakcji na stres również był uwrażliwiony. Ataki furii były odpowiednikiem reakcji ucieczki lub walki w wydaniu Malucha. Było to przerażone, zdezorientowane i niedostatecznie rozwinięte dziecko. Problem częściowo wynikał z tego, że systemy edukacji i zdrowia psychicznego, nie wspominając już o rodzicach, postrzegały Suzan jako siedmiolatkę. Jednak chociaż metrykalnie miała siedem lat, wiek ten nie dotyczył jej rozwoju. Miała umiejętności społeczne niemowlęcia. Zdolność do samoregulacji na poziomie rocznego dziecka, a zdolności poznawcze jak trzylatka. Rodzice, nauczyciele i terapeuci próbowali się z nią porozumiewać na poziomie rozumu, wyższych funkcji mózgu. Tłumaczyli jej zasady i próbowali wyjaśniać, dlaczego była niegrzeczna. Starali się jak mogli. Nie rozumieli funkcjonowania zależnego od stanu, ani wyzwań rozwojowych, które były do przewidzenia, jeśli wziąć pod uwagę historię, Susan. Nasz model neurosekwencyjny pozwolił opracować strategię terapeutyczną, która rozpoczynała się od fundamentów, dolnych części mózgu Susan. Dziewczynka miała istotne problemy z integracją sensoryczną. Nie była w stanie znieść dotyku. Przytłaczało ją, kiedy w pokoju mówiła więcej niż jedna osoba. Nie tolerowała określonych tkanin na skórze. Ciągle zakopywała się pod stertami poduszek i koców. Zaczęliśmy więc od stworzenia zestawu przewidywalnych i schematycznych doświadczeń somatosensorycznych – kołder obciążeniowych, wprowadzanego stopniowo masażu terapeutycznego, wzbogaconej diety sensorycznej opracowanej przez posiadającego wiedzę w zakresie traumy terapeutę zajęciowego. Nie patrzyliśmy na kłopoty Sezan z rówieśnikami na jej brak umiejętności skupienia się w klasie, jej objawy depresyjne, wybuchy emocjonalne, a nawet na jej problemy z mową. Postępowaliśmy zgodnie z sekwencją. Zaczęliśmy od niższych układów, wiedząc, że w procesie terapeutycznym dojdziemy z czasem do pozostałych problemów. Kluczowym elementem podejścia neurosekwencyjnego jest pomaganie rodzicom, nauczycielom i klinicystom w rozpoznawaniu, na jakim etapie jest dziecko oraz obserwowanie jego stanu. Chcemy im pomóc dowiedzieć się, jaki jest faktyczny etap rozwojowy, w odróżnieniu od wieku. Chcemy też pomóc im nabrać świadomości, że dziecko jest zależne od stanu i zachęcamy ich do zadania sobie pytania... Czy dziecko jest teraz w stanie, w którym rzeczywiście słyszy to, co próbuje mu powiedzieć lub czego chce je nauczyć? To niesamowite, jak często ignorujemy tę podstawową intuicję. Jeśli dziecko jest zbyt rozregulowane, nie otworzy się na żadną nową wiedzę ani doświadczenie. A jeśli będziesz wciąż oczekiwać od niego koncentracji, skupiania się i uczenia, zaczniesz kruszyć jego poczucie bezpieczeństwa. To znaczy przestajesz być dla niego kimś bezpiecznym. Zaczniesz niszczyć empatyczną więź, jaka jest między wami. Dokładnie to, od czego zależy każda szansa na zmianę. Odpuść sobie więc nauczanie, trenowanie czy rozumowanie, kiedy dziecko jest w stanie, w którym nie da rady się uczyć. Kiedy zaczynasz odczuwać frustrację czy złość spowodowaną tym, że dziecko Cię nie słucha, albo odbierzesz jego zachowanie jako brak szacunku, skup się na byciu obecnym tu i teraz oraz regulowaniu samego siebie. Jeśli odejdziesz na chwilę i się uspokoisz, uzyskasz dostęp do własnej kory mózgowej i przypomnisz sobie sposoby, jak pomóc dziecku się wyregulować. A wasza relacja przetrwa, żebyś mógł nadal je uczyć. Pracowaliśmy z Cezan przez kolejne cztery lata. Robiła powolne, ale stałe postępy. Podstawowe techniki terapeutyczne ewoluowały. Od somatosensorycznych przez rytmiczne i regulacyjne w tym dogoterapię, porelacyjne, aż wreszcie doszliśmy do dominująco poznawczych, takich jak terapia poznawczo-behawioralna skupiona na traumie, czyli TF-CBT. Fascynujące jest to, że finalnie zastosowaliśmy wiele z tych samych metod terapeutycznych, które poprzednio zawiodły. Nie było w nich nic błędnego, po prostu zostały zastosowane w czasie, kiedy Syzan nie mogła z nich skorzystać. Zastosowaliśmy neurosekwencyjność, tu chodzi po prostu o kolejność Mózg się rozwija, przetwarza bodźce sensoryczne i zdrowieje w określonej sekwencji Pod koniec tego procesu terapeutycznego Susan chodziła do normalnej szkoły i była na poziomie rówieśników Miała grupkę przyjaciół i nie wpadała w furię, ani się nie samookaleczała Przerzuciła się na zdrowsze i bardziej społecznie akceptowane formy regulacji dysocjacyjnej – czytanie, sztukę i teatr. Nabierała zdolności do bycia osobą życzliwą i współczującą. Jej rodzice nie byli już wyczerpani ani wypaleni. Lekcja jest taka, że niezależnie od tego, co się wydarzyło, masz szansę zmienić scenariusz. Otóż to. Naprawdę nigdy nie jest za późno. Zdrowienie jest możliwe. Kluczem jest świadomość, od czego zacząć ten proces i dopasowanie potrzeb rozwojowych do danej osoby. Pamiętam rozmowę z Belindą Pittman-McGee, która prowadzi centrum Nia i Mani w Milwaukee, ośrodek długoterminowego zakwaterowania przejściowego dla bezdomnych kobiet ciężarnych lub z małymi dziećmi. Belinda powiedziała mi, że do zakładu często trafiają kobiety z zaburzeniami zachowania, takimi jak porywczość czy nieumiejętność utrzymania pracy typowymi problemami wynikającymi z wychowania w traumatyzującym środowisku. Kiedy uczy je, jak działa uraz psychiczny, zaczynają rozumieć, że ich zmagania z emocjami i odreagowywaniem za pomocą agresji mają związek z tym, co im się przydarzyło. Już samo uświadomienie sobie tej korelacji może być czymś, co zmieni życie. Szczególnie wtedy, gdy wcześniej myśleliśmy o sobie jako o kimś złym czy głupim albo uważaliśmy, że taki już nasz los. Nie jestem w stanie zliczyć, jak wielu ludzi doznało niezwykłej ulgi, kiedy otrzymali wyjaśnienie, jak działa ich mózg i dlaczego taki jest. Nie wkładamy ich do szufladki psychiatrycznej. Mówimy tylko, że w taki sposób są zorganizowani i że absolutnie można się tego spodziewać na podstawie tego, co im się przydarzyło. Następnie pomagamy im zrozumieć, że mózg jest elastyczny, plastyczny, podatny na zmiany i razem opracowujemy plan, jak zmienić niektóre z układów, które wydają się stać za ich problemami? Właśnie liczy się rozpoznanie, że to przez co przeszedłem sprawiło, że mam takiego rodzaju uczucia. Nie jestem jedyną osobą, która tak ma i to jest logiczne. Jeśli jesteś przepracowaną matką trojga czy czworga dzieci, która ma za sobą traumatyczną przeszłość, będziesz mieć problemy z samodzielnym dźwiganiem wszystkich ciężarów. Twoje zdrowie cierpi na różne sposoby, których nawet nie widzisz. Wtedy dowiadujesz się, że powodem czucia tak silnego przeciążenia jest to, że nie znalazłaś dobrej metody samoregulacji. Dlatego tak ważne jest zadbanie o siebie. Jeśli sama nie jesteś wyregulowana, jak masz efektywnie wychowywać dzieci lub pracować? To niezwykle istotna uwaga. Często otrzymujemy prośby o pomoc dzieciom i młodzieży, którzy byli maltretowani lub doznali traumy, albo o konsultacje w społeczności, która doznała traumatycznego zdarzenia. A kiedy mówię ludziom, że tak naprawdę będę musiał pracować także z dorosłymi, są zdezorientowani. Jeśli jednak dorośli, którzy mieszkają z dziećmi, uczą je i leczą, sami nie są wyregulowani, nie będą w stanie być pełni współczucia w wyregulowany sposób. To te chwile pełnej obecności są regulujące, nagradzające i uzdrawiające. Jeśli pomożemy dzieciom, ale nie zaspokoimy potrzeb dorosłych, nasza praca niewiele da. To jedna z najważniejszych zasad każdego podejścia nauki uwzględniającej wiedzę o traumie. Musisz pomóc dorosłym z pierwszej linii frontu, którzy będą pracowali z dziećmi i młodzieżą. Dla niektórych z naszych systemów takie przeniesienie ciężaru jest wyzwaniem. Na przykład w systemie opieki zdrowotnej pacjentem jest dziecko. Ekonomiczny model systemu zazwyczaj nie zakłada wynagrodzenia dla klinicysty, jeśli ten zechce poświęcić czas nauczycielowi, trenerowi, a nawet rodzicom dziecka. To krótkowzroczne podejście. Wiemy, że rozregulowany rodzic nie jest w stanie zapewnić regulacji dziecku. Wyczerpany, sfrustrowany dorosły nie jest w stanie nikogo wyregulować. Jak słusznie zwracasz uwagę, jeśli nie zadbasz o siebie, zwyczajnie nie będziesz skutecznym nauczycielem, liderem, przełożonym, rodzicem, trenerem, kimkolwiek. Dbanie o siebie ma wielką siłę. Niestety, wielu ludzi ma poczucie winy, że zajmują się sobą. Postrzegają dbanie o siebie jako samolubność. To nie jest samolubne, to niezbędne. Pamiętaj, że najważniejszym narzędziem, jakie masz, żeby pomóc innym w zmianie, czy jesteś rodzicem, nauczycielem, terapeutą czy przyjacielem? Jesteś ty sam. Relacje stanowią walutę zmiany. Musimy zadbać o siebie, żeby móc coś z siebie dać. Jest to szczególnie istotne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że tak wielu z nas idzie przez życie z traumą czy niekorzystnymi doświadczeniami z przeszłości. Czy byłabym tym, kim jestem, bez moich traum? Przyznaję się więc do nich. Uznaję je. A robiąc to, wierzę, że znalazłam sposób, jak je wykorzystać, by pomóc innym. Empatia, współczucie i wybaczanie. Wszystkie są elementami praktyki, która pcha mnie do przodu przy każdej podejmowanej przeze mnie decyzji czy doświadczeniu spotkania. Owszem, a to sprowadza nas znów do mądrości pourazowej. Kiedy przeżyłeś trudności życiowe, dochodzisz do punktu, w którym możesz spojrzeć wstecz, zastanowić się, wyciągnąć naukę i dojrzeć dzięki temu doświadczeniu. Wierzę, że trudno jest zrozumieć gatunek ludzki, o ile nie wie się czegoś o przeciwnościach losu. Niekorzystne doświadczenia, wyzwania, rozczarowanie, strata, trauma, to wszystko może się przełożyć na zdolność do głębokiej empatii, do mądrości życiowej. Trauma i trudności życiowe są na swój sposób darami. To, co z nimi robimy, zależy od człowieka. To ciekawe, co mówisz. Kiedy dorastałam, chciałam mieć idealne życie, jak w serialu Leave it to Beaver. Taka była moja wizja rodziny. Zawsze mleko i ciasteczka w domu, mama i tata razem, cały pakiet. Ale nie stałabym się dojrzałą osobą, którą wciąż się staje, bo jest to proces, gdybym miała wszystko podane na tacy lub gdybym dostała wszystko, czego zapragnęłam akurat w chwili, kiedy pomyślałam, że tego chcę. Mam takie same odczucia. Choć to prawda, że cena mądrości może być bardzo wysoka. I u wielu osób ten ból nie przemija nigdy. Mądrzy ludzie uczą się nieść swój ciężar jak łaskę. Często po to, by uchronić innych przed intensywnością bólu, jakiego sami doświadczają. Przywodzi mi to na myśl historię Antoniego Reya Hintona, człowieka, który przeżył 30 lat w celi śmierci za morderstwo, którego nie popełnił. Przez pierwsze trzy lata po wyroku zupełnie się nie odzywał. Był tak przygnębiony i zdruzgotany, że jak później opowiadał, czuł się jakby Bóg odebrał mu głos. Tym, co pozwoliło mu przetrwać, była zdolność dysocjacji. Uruchomił wyobraźnię i ofiarował sobie przeróżne doświadczenia. Grał na Wimbledonie i pięciokrotnie wygrał. Grał w NBA, poznał królową angielską. Jego żoną była Halle Berry, a to wszystko w jego własnej głowie. Potrafił wykorzystać swoją supermoc dysocjacji, by się uchronić przed niemożliwym do kontrolowania, nieuniknionym cierpieniem wynikającym z uwięzienia. I znalazł sposób, by zamienić je w coś dobrego, mądrość i łaskę, o której mówiłeś. Kiedy zaczął nawiązywać relacje ze współwięźniami z cel śmierci, przekonał strażnika, by ten pozwolił im założyć klub książkowy. Pomyślał, że skoro nie potrafią podróżować w myślach w taki sposób jak on, mogą to robić dzięki lekturze. Chciał pokazać im sposób, by zaczęli proces zdrowienia, podobnie jak on sam. Wiesz, w naszych licznych rozmowach powracam wciąż do programu, który zrobiłam wiele lat temu z Ianlą Wanzant. Powiedziała wtedy, że dopóki nie wyleczysz ran z przeszłości, będziesz krwawić. Rany będą się sączyć i plamić twoje życie za pośrednictwem alkoholu, narkotyków, seksu, przepracowywania się. Musisz mieć odwagę, by wyciągnąć ranę na wierzch i zacząć się uzdrawiać. To lekcja, którą, mam nadzieję, wszyscy wyniosą również z naszej rozmowy. Musimy zrozumieć i uzdrowić rany z przeszłości. Nie będziemy mogli ruszyć naprzód. Nie mogę się oprzeć myśli, że to samo dotyczy całego społeczeństwa, nie tylko jednostki. Jak to możliwe, by nasze społeczeństwo przeszło zmianę w kierunku bardziej humanitarnej, sprawiedliwej społecznie, twórczej i produktywnej przyszłości, nie konfrontując się z naszą wspólną historyczną traumą? Zarówno tą doświadczaną, jak i wyrządzaną. Jeśli naprawdę chcemy zrozumieć siebie samych, musimy zrozumieć własną historię, naszą prawdziwą historię. Ponieważ emocjonalny osad przeszłości podąża za nami. Ale to nie może się wydarzyć, dopóki nie nastąpi punkt zwrotny w świadomości. Tego, co zrobiliśmy sobie jako istoty ludzkie. Tego, jaka jest autentyczna kondycja człowieka. Tego, co zrobiła nam trauma. Dopiero wtedy pojawi się świadomość, że potrzebujemy postąpić inaczej. Oto główne elementy – świadomość i więzi. Wspólnie mogą stworzyć społeczeństwo, które jest świadome traumy. Myślę, że właśnie tego trzeba światu. Kiedy jesteś w stanie naprawdę dostrzec drugiego człowieka, przejawisz autentyczne współczucie. A danie z siebie wszystkiego z empatią wobec drugiej istoty ludzkiej zmienia naturę naszych relacji, naszych społeczności, naszego świata. Uznanie jednego człowieka przez drugiego jest tym, co nas spaja. Pytanie, co ci się przydarzyło, pogłębia więzi międzyludzkie. Łatwo się zniechęcić i dać się przytłoczyć licznymi problemami naszego społeczeństwa. Dać się zdemoralizować nierównościami, trudnościami i traumami, które są w naszym świecie nad wyraz powszechne. Ale jeśli postudujesz historię, dostrzeżesz, że ogólna trajektoria ludzkości jest pozytywna. Nasz świat jest wypełniony życzliwymi, zdolnymi i twórczymi ludźmi. Jesteśmy ciekawskim gatunkiem. Będziemy dalej odkrywać, dokonywać wynalazków i się uczyć. Możemy sprawić, że nasz świat będzie bezpieczniejszym, sprawiedliwszym i bardziej humanitarnym miejscem dla wszystkich.